Osiem, cztery, siedem, sześć, cztery, siedem, i trzy radiowy magazyn posiadłość. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość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 Wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych może być czymś dobrym. Dalsze zwiększanie kapitału własnego w miarę wzrostu cen domów. Wzrost wydatków na budownictwo jednorodzinne. Federalny program HUMP zawodzi oczekiwania. Czy Boston staje się zbyt drogi dla rodzin? Rosnące stopy procentowe kredytów hipotecznych niepokoją niektórych nabywców domów, inspirując te osoby, które zwlekały z podjęciem decyzji do wejścia na rynek, zanim oprocentowania skoczą w górę. Jednak według CNBC nie należy skupiać się wyłącznie na stopach procentowych, ponieważ to, co widzimy obecnie, to oprocentowania, które rosną, zanim pojawi się jakikolwiek bodziec fiskalny ze strony nowej administracji. Właśnie to jest przyczyną tego nieznacznego odcięcia. Jak pokazuje indeks cen domów Corlagic, ceny nieruchomości wzrosły w listopadzie w całym kraju o 7,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Firma prognozuje dalszą zwyżkę cen w 2017 roku, choć w bardziej umiarkowanym tempie. Corlagic przewiduje wzrost o 4,7% w ujęciu rok do roku w okresie od listopada 2016 roku do listopada roku 2017 Główny ekonomista Korladzik uważa, że bardzo dobre dane liczbowe z listopada były wynikiem bardzo niskich oprocentowań kredytów hipotecznych w połączeniu z utrzymującym się niedoborem domów na sprzedaż. Jednak jego zdaniem możemy spodziewać się spowolnienia wzrostu cen nieruchomości dzięki wzrostowi oprocentowań kredytów hipotecznych. Wydatki na budownictwo jednorodzinne wzrosły w listopadzie o 1,7% w porównaniu do października, nawet jeśli łączny poziom wydatków na prywatne budownictwo realnościowe spadł o 0,007%. Według danych biura spraw ewidencji przeanalizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów był to drugi z rzędu miesięczny wzrost wydatków w tym sektorze. Jednak wynik ten jest wciąż niższy o 0,9% w porównaniu do listopada. 2015 roku. W płatności z tytułu kredytów hipotecznych ponad 1,5 miliona właścicieli, których domy zagrożone są przejęciem, zostały obniżone dzięki federalnemu programowi Home Affordable Modification Program, w skrócie HAMP. Mimo iż liczba ta jest imponująca, The Los Angeles Times donosi, że od uruchomienia w 2009 roku z programu skorzystało mniej niż 4 miliony kredytobiorców, które zakładała administracja Obamy. Według gazety spośród 1,6 miliona kredytobiorców, którzy skorzystali z HAMP, około 1 trzecia z nich zaczęła ostatecznie znowu zalegać z płatnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Ostatnie wnioski do programu można było składać do końca grudnia. Zdaniem jednego z ekspertów, kryzys związany z przystępnością cenową domów w Bostonie może wkrótce uniemożliwić rodzinom o niskich i średnich dochodach mieszkanie w tym mieście. Dyrektor wykonawczy grupy Mass Landlords wypowiedział się w tej sprawie na kanale WJBHTV w Bostonie. Burmistrz miasta Marty Walsh powiedział, że chce po części znaleźć rozwiązanie dla wyzwania, którym jest przystępność cenowa domów.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 Magazyn radiowy Posiadłość 8476474000 Internet posiadłość.com AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska Radio, Chicago. Radio, Chicago. Chicago. Chicago. Chicago.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 847 647 4 i 3. Zera, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Rynku nieruchomości. Nabywcy z Przedmieść chcą mieszkać w odległości spaceru od miasta. Wyścig kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu nabiera kształtów. Nie zadzieraj z Teksasem, przeprowadź się tam. Co stanie się teraz z kredytami? Kredyty hipoteczne bardziej dostępne w grudniu. Był taki czas, kiedy duże domy na sporym kawałku ziemi, z dala od centrum miasta, były najbardziej pożądanym rodzajem domu na przedmieściach. Ale czasy się zmieniły. Jak donosi The New York Times, nieruchomości na przedmieściach, które aktualnie sprzedają się najlepiej, to te, które znajdują się w odległości spaceru od restauracji, sklepów, szkół, parków i dworców kolejowych. The Times twierdzi, że nabywcy domów z pokolenia milenium, przeprowadzający się na przedmieściach Manhattanu lub Brooklynu, cytuje, chcą stylu życia, a nie tylko domu, w tym możliwości dojścia wszędzie pieszo. Koniec Cytatu. W miarę jak rosną oprocentowania kredytów hipotecznych, to samo dzieje się z liczbą zaciąganych kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Inside Non-Conforming Markets, liczba tego rodzaju kredytów wzrosła w trzecim kwartale 2016 roku o 9,4%. A ponieważ spodziewany jest dalszy wzrost oprocentowań, to zgodnie z publikacją prawdopodobnie wzrośnie udział w rynku liczby zaciąganych kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Insight Non-Conforming Markets donosi, że JP Morgan Chase Bank był przez pierwsze 9 miesięcy 2016 roku wiodącym kredytodawcą tego rodzaju kredytów. Nadal chętnie migrujemy do Teksasu. Z raportu dotyczącego relokacji w Teksasie w 2017 roku przygotowanego przez Związek Realnościowców wynika, że stan samotnej gwiazdy nadal cieszy się dużą popularnością wśród osób z innych stanów. Dane z biura do spraw ewidencji pokazują, że w 2015 roku w stanie tym przybyło ponad 1,5 miliona nowych mieszkańców, co stanowiło drugi najlepszy wynik w kraju. Przewodniczący Związku Rolnościowców w Teksasie twierdzi, że jego stan, cytuję, oferuje różnorodne możliwości pracy i wysoką jakość życia. Koniec cytatu. W miarę jak branża realnościowa czeka, aby zobaczyć jaki będzie wpływ nowego prezydenta i kongresu to zdaniem jednego z ekspertów jest jedna kwestia, którą należy się zająć. W filmie wideo przygotowanym przez CoreLogic wiceprezes firmy Stuart Pratt twierdzi, że jest to podstawowe pytanie. Jego zdaniem inne, równie ważne pytania wymagają odpowiedzi także takie jak przyszłość Fannie Mae i Freddie Mac, losy Biura Ochrony Finansowej Konsumentów i ewentualne zwolnienie z niektórych zamierzonych i niezamierzonych efektów doda Franka. Zdaniem Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych w grudniu łatwiej było uzyskać kredyt hipoteczny. Wskaźnik dostępności kredytów wzrósł w tym miesiącu o 0,006%. Wzrost wskazuje, że standardy kredytowe ulegają rozluźnieniu. Dane liczbowe pokazują, że wskaźnik dla kredytów typu Jumbo odnotował największy skok w górę w zakresie dostępności. Grudzień był czwartym rzędu miesiącem wzrostu dostępności kredytowej.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 847, 647, 4 i 30. 847, 647, 4000.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 Dom stoi na parceli o powierzchni 3 czwartych akra i jest wyceniony 20 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847-647-4000 847-647-4000 847 647 30.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 3.0 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy! Z rynku nieruchomości. Posiadanie domu na własność nie stanowi priorytetu. Zapasy starzejących się domów w Ameryce. Na większości amerykańskich rynków, kupno jest nadal bardziej przystępne cenowo niż wynajem. Sterowanie głosem następną rewolucyjną technologią inteligentnego domu. Badanie United Van Lines. New Jersey ustępuje miejsca Dakocie Południowej. Czy biuro domowe to zagrożony gatunek? Posiadanie domu na własność stanowi niezmiennie najważniejszy cel przeważającej większości Amerykanów. Jednak zgodnie z grudniowym wskaźnikiem dotyczącym opinii na temat wiedzy z zakresu finansów przygotowanym przez National Foundation for Credit Counseling, jedynie 10% Amerykanów twierdzi, że kupno domu jest ich priorytetem finansowym w 2017 roku. 8 na 10 respondentów powiedziało, że najbardziej obawiają się, czy uda im się spłacić zadłużenie. Rzecznik NFCC Bruce McClary powiedział, cytuję, to otrzeźwiający moment, kiedy w styczniu przychodzi rachunek z karty kredytowej, który ujawnia ogromny dług spowodowany wydatkami świątecznymi. Przeciętny amerykański dom jest coraz starszy. Według Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów zapasy nieruchomości stają się coraz starsze, częściowo z powodu spowolnienia w zakresie budowlanym nowych nieruchomości po wielkiej recesji. Zdaniem National Association of Home Builders średnia wieku domu zabieszkiwanego przez właścicieli w 2015 roku wynosiła 37 lat. porównanie ze średnią wieku 31 lat sprzed dekady, ponad połowa zapasów amerykańskich domów zajmowanych przez właścicieli została wybudowana przed 1980 rokiem, a jedna trzecia przed 1970. Stowarzyszenie uważa, że starzejące się zapasy nieruchomości sygnalizują, cytuję, rozwijający się rynek remontów. Koniec cytatu. Kupno domu jest wciąż bardziej przystępne cenowo niż wynajem na 70% amerykańskich rynków. Raport dotyczący przystępności cenowej nieruchomości na wynajem w 2017 roku przygotowany przez Atom Data Solutions stwierdza, że na niektórych rynkach takich jak San Diego, Okręg Orange, Dallas i San Jose czynsze rosną szybciej niż ceny domów. Wynika z niego również, że na większości rynków czynsze i ceny nieruchomości idą w górę szybciej niż płace. Jednak wiceprezes firmy Darren Bloomquist ostrzega, że podczas gdy zakup jest nadal tańszy niż wynajem na większości Amerykania, rynków może się to szybko zmienić, jeśli oprocentowania kredytów hipotecznych będą nadal rosły w 2017 roku. Czy mówisz już do swojego domu? Jeśli jeszcze tego nie robisz, to prawdopodobnie wkrótce będziesz. Realtor Magazine donosi, że sterowanie głosem to następna rewolucyjna funkcja inteligentnego domu i właśnie to może napędzać zainteresowanie tego rodzaju gadżetami. Amazon Echo to jedno z popularnych urządzeń obsługiwanych głosowo. Według nowego badania przeprowadzonego przez Vivint Smart Home, coraz większa liczba amerykańskich gospodarstw domowych korzysta już ze sterowanej głosem technologii inteligentnego domu, a wiele innych planuje wyposażenie swoich nieruchomości w tego rodzaju rozwiązania. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez United Van Lines, Dakota Południowa była w 2016 roku najlepszym docelowym miejscem przeprowadzek w Ameryce. Badanie to mierzyło stosunek osób opuszczających stan do liczby przybywających. Pokazało ono również, że 68% przeprowadzek w Dakocie Południowej stanowiły przeprowadzki osób przyjeżdżających do stanu. Vermont było numerem 2 a Oregon, który był na szczycie listy przez 3 lata, zajął w 2016 roku trzecie miejsce. Z kolei New Jersey, już piąty rok z rzędu, znalazło się na szczycie listy stanów, z których wyjeżdża najwięcej mieszkańców. Tuż za nim są Illinois, Nowy Jork, Connecticut i Kansas City. Jak donosi Bloomberg Business Week, Wi-Fi i laptopy powodują, że coraz częściej rezygnujemy z biur w domu. W rzeczywistości raport ryzykuje stwierdzenie, że, cytuję, biuro w domu to wymierający gatunek. Koniec cytatu. Bloomberg cytuje właściciela firmy remontowej z Wichita, który powiedział, że biuro w domu było niegdyś pomieszczeniem, w którym znajdował się komputer i telefon stacjonarny, drukarka i prawdopodobnie faks. Obecnie dzięki temu, że technologia jest przenośna, nie trzeba już przeznaczać pokoju w domu na miejsce pracy. Dzisiaj Bloomberg News twierdzi, że mimo iż więcej osób niż kiedykolwiek pracuje w domu, cytuje większe i bardziej okazałe biuro domowe, które niegdyś były tak popularne, przeszły już do lamusa. Koniec cytatu. Z kolei budowniczy podążają za trendem i Projektują domy, które mają bardziej otwarty plan i elastyczną przestrzeń.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Glenview. Okazyjnie tani, duży murowany dom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 4 i AM 10:30 WNVR Vernon Hills, Chicago. AM 13:00 WRDZ La Chicago. Radio, Chicago. Radio, radiowego magazynu. Osiadłość.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 どっちだっけ? <音楽><音楽>